Cześć, słuchajcie audycji Gra Świeczki. Dzisiaj rozmawiamy o jednej z gier z naszej kolekcji, a będzie to... Taluwa. Będą mówić dla was... Ola Szyszło. I Paweł Kajak, a Ola powie nam, o czym jest ta gra. Czy mam zarysować temat? Tak, zacznijmy od tematu, bo on tutaj jest super istotny. A więc tematem gry jest rozwijanie naszych osad położonych na wyspie Taluwa które rozbudowują się wraz z rozbudowywaną przez nas planszą będącą wyspą. Zgadza się. I jest to wyspa wulkaniczna. Teren będzie się podnosił i to jest już maksimum tematu, który można z tej gry, gry wyciągnąć. Jest dokładnie tak jak Ola powiedziała. Będziemy rozwijać nasze osady. Będziemy stawiać tam dodatkowe chatki. Może uda nam się wybudować świątynię, a może nawet wieżę, jeżeli poziom terenu Podniesie Pospolnie. się wystarczająco wysoko. No i będziemy właśnie rozbudowywać naszą wyspę. Będziemy dokładać kolejne kafelki jedne na drugich. Tak jakby faktycznie wulkan wybuchał i teren się podnosił. Mi się wydaje, że to, że następuje erupcja wulkanu ładnie koresponduje z tym, że się podnosi poziom tej wyspy i ona rośnie też w górę, nie tylko yy, na tym pierwszym poziomie. To jest fajne. I tu niby ten temat coś tam współpracuje, ale tak naprawdę grając się nie zauważa tematu. Przynajmniej ja tak mam. Dokładnie. Jest tak, że faktycznie to, że ta plansza rośnie i rośnie nie tylko jakby na stole tak płasko, ale też do góry. Te kafle są dosyć grube, więc jeżeli położymy jeden na drugim, no to wyraźnie widać, że tam powstaje jakieś wzniesienie. No i to rzeczywiście ładnie się komponuje z tym, że gdzieś tam wybuch wulk ta lawa się rozlała i potem... Coś przysypała. Coś przysypała, może przysypała jakąś osadę i ona zniknęła, a może po prostu powstało dodatkowe wzniesienie. Natomiast to, gdzie tematycznie pojawia się problem, to to, że mimo że te erupcje zdarzają się co dwie minuty na stole, to mieszkańcy tej wyspy absolutnie nie mają żadnych problemów z osiedlaniem się na nowo powstałych zboczach wulkanów, co powoduje, że kiedy następuje kolejna erupcja, to mają duże szanse na to, żeby ponownie zginąć. No i tak... Ale są zahartowani. Tak to, tak to wygląda trochę. No i cóż, no w zasadzie rozgrywka jest bardzo prosta. W swojej turze dobieramy kafelek, Kładziemy go na stole i gdzieś na planszy dostawiamy nowy domek, zakładamy nową osadę, rozbudowujemy istniejącą. Jeżeli nasza osada jest wystarczająco duża, to możemy postawić jedną z trzech dostępnych dla nas świątyń. A jeżeli wyspa jest wystarczająco górzysta, bo już na przykład mamy trzy poziomy, trzy kafelki gdzieś na sobie leżące, to na tym trzecim możemy postawić jedną z dwóch wież. No i to jest w zasadzie wszystko, co możemy zrobić. Jeżeli nie możemy legalnie czegoś wybudować, no to przegrywamy. Ale tak naprawdę jest ciężko doprowadzić do takiej sytuacji. Bo zawsze gdzieś tam ten jeden domek można dostawić na kafelku, który dostawiamy. Dokładnie. Gra jest od dwóch do czterech graczy i to, co jest ciekawe, to to, że charakter rozgrywki jest zupełnie inny w grze na dwóch, na trzech i na czterech graczy. Ona się dobrze skaluje, bo to nie jest tak, że na dwóch graczy gra się jakoś słabo, a na czterech zupełnie wspaniale. Moim zdaniem i na dwóch, i na trzech, i na czterech graczy gra się równie dobrze, ale gra się inaczej. Inaczej będziemy wygrywać, bo można wygrać na dwa sposoby, albo powiedzmy na punkty, na koniec, kiedy skończą się kafelki, no albo można do, doprowadzić do takiego szybkiego zwycięstwa, jeżeli zbudujemy, wybudujemy wszystkie chatki i na przykład wszystkie świątynie, albo wszystkie wieże i wszystkie świątynie generalne. Także uda nam się wybudować dwa spośród trzech rodzajów zabudowań. Tak, w naszej, w naszej, w naszej osadzie, czy w naszych osadach dokładniej. Ja zauważyłam przede wszystkim taką różnicę, że grając w dwie osoby bardzo mocno patrzę na to, co robi przeciwnik i szukam sposobów na zaszkodzenie jego osadom. W sensie, że jest łatwiej zauważyć sytuacje, w których możemy wykorzystać ułożenie planszy na naszą korzyść, szkodząc naszemu przeciwnikowi. W grze na trzy osoby nie było to już takie proste, bo więcej przeciwników tak naprawdę bardziej się chyba skupiałam zawsze na tym, żeby rozwinąć swoją, swoją osadę i, i tam punktować jak najbardziej. Tak, to jest też troszkę tak, że właśnie grając na dwie osoby, my z jednej strony budujemy coś tutaj sobie, ale też nie pozwalamy na to, żeby ten nasz przeciwnik zbyt dobrze sobie radził. No, bo gra trwa, można powiedzieć, 12 rund. Każdy z nas będzie miał 12 kafelków do wyłożenia. No i to się skaluje też z liczbą graczy. Przy dwóch graczach tych dostępnych kafelków, wszystkich jest 24. No przy trzech 36 i przy 448. Przy dwóch graczach bardzo szybko kończył się. Kafelek. Tak i, i właśnie przy dwóch graczach przez to, że to jest tak, że kafelek budowanie i druga osoba kafelek budowanie i bardzo szybko do nas wraca ta kolejka, to można gdzieś się pogubić i wydawało się, że o tych kafelków było tak dużo. A 12 wyłożyliśmy i koniec gry. I to jest ciekawe, że przy trzech graczach, mimo że wciąż mamy 12 kafelków na gracza, to jednak ta gra trwa, wydaje no, nam się, że, że trwa dłużej, jakby tak patrząc na liczbę kafelków wykładanych, chociaż wciąż każdy z graczy wyłoży ich tyle e, maksymalnie 12. No właśnie, ale wracając do tego, jak zmienia się charakter gry, przy dwóch faktycznie jest mocno konfrontacyjna, a przy trzech i czterech trzeba uważać na to, żeby nie skupić się na szkodzeniu innym. Bo zanim wróci do nas kolejka, a my będziemy tylko jakby starać się zaszkodzić innym graczom, a nie będziemy się za bardzo skupiać na tym, żeby sami, żeby nasze osady się rozwijały, no to bardzo szybko może się okazać tak, że super, szkodzimy wszystkim, ale oni sobie i tak jakoś radzą i tak naprawdę walka o zwycięstwo jest między trzema graczami, wśród których my nie jesteśmy akurat. Tak, sytuacja na plaży się zmienia bardzo dynamicznie i to, że ja sobie planuję od początku, od końca mojego ruchu, mój kolejny ruch, no niespecjalnie zdaje egzamin. To w ogóle jest ciekawe z że my na nią trafiliśmy no, stosunkowo niedawno, ale jakby przez to, że ta rozgrywka trwa tak e, e, dosyć krótko i rzeczywiście jest, można powiedzieć, chyba dynamiczna, to udało nam się ją dosyć szybko ograć. Gra została wydana oryginalnie w roku 2006, ale ja naprawdę bardzo długo w ogóle nie wiedziałem o jej istnieniu i gdzieś tak robiąc zakupy w jakimś sklepie z planszówkami, gdzieś mi tam wyskoczyła te kafle, które są takimi sklejonymi heksami. heksami trzema ze sobą i to, że właśnie są takie grube, gdzieś tam zwróciło moją uwagę. Przy czym jakoś od początku nie miałem złudzeń, że to jest jakiś, nie wiem, hit tematyczny. To jakby ta gra... Ale to widać, nie? Tak, ta, ta, ta. Drewno, kafelki... Żeby... Ona, ona nie oszukuje, że tutaj jest jakiś wielki temat, jakaś przygoda i tak dalej. No jest po prostu solidny kawałek euro. Tak trochę nie wiem, do czego można by ją porównać tak charakterem i sposobem rozgrywki. Dla mnie ta gra wskoczyła na takie miejsce wśród gier, które... Chętnie tłumaczę osobom, które nie grały dużo w planszówki, i trochę przez to, że przypomina, mi Carcassonne, są. Mm -hmm. że jest grą, w której dokłada się, buduje się planszę tak naprawdę z własnej inicjatywy w jakiś tam sposób. Tutaj jest o tyle ciekawiej, że można ją podwyższać. Tak, budować kolejne poziomy. Uh -huh. I wydaje mi się, że to jest super ciekawe. No i poprzez yy, układanie swoich domków, pionków yy, jest jesteśmy w stanie opanowywać jak największy teren i potem za to punktować. One, one właśnie przez ten aspekt znów budowania w górę tak wizualnie też ładnie wygląda. No bo tutaj widzimy, że coś tam na, na tym stole rośnie, nie tylko, nie tylko tak na płasko, ale też w tym kierunku ku górze. Nie wiem, no ja mam, nie powiem, żeby to był jakiś wielki hitor, ale coś jest w tej grze takiego, że faktycznie mm, ja lubię sobie do niej siąść i tak jak powiedziałaś, wprowadzanie nowych osób przy jej pomocy, no też jest chyba dosyć proste, bo no właśnie przez ten taki aspekt wizualny i to, Trzeba że tam coś ciekawego się i... dzieje. I jest, ma bardzo proste zasady tak naprawdę, bo twoje ruchy są bardzo ograniczone, bo tylko i wyłącznie dokładasz kafelek i ustawiasz jedną budowlę, chyba że tam rozbudowujesz, ale y, wytłumaczenie zasad trwa niewiele czasu i jest, wydaje mi się, że są dosyć intuicyjne i proste do zrozumienia dla każdego. I łatwo jest wprowadzić kogoś innego, tak? Okej, okay, ja popełniłam błąd przy tłumaczeniu zasad, ale, ale to o, ja. tak? Opowiedz Nie? nam o tym. To... Nie, tak. Tam jest taka zasada, że tak jak Paweł wspominał już wcześniej, buduje się domki, świątynie i wieże. I problem polega na tym, że żeby wybudować wieżę musimy mieć ten trzeci poziom planszy na którym możemy tą wieżę postawić. Natomiast ja oczywiście zagrałam w ten sposób, że wieżę można było już budować na drugim poziomie. Co można by zinterpretować w zasadzie jak takie uproszczenie zasad dla nowych graczy? Nie czujesz tego? Trochę. Czuję, jak najbardziej. Natomiast wciąż nie wspominasz o meritum tej historii. Jakby gdzie, gdzie ta twoja, nie chcę powiedzieć wpadka, no, ale przygoda z tłumaczeniem zasad miała miejsce i jak się ogólnie skończyło? Zagrałam w Talówę po raz pierwszy z Pawłem. Paweł wytłumaczył mi zasady. Wszystko było w porządku. No więc ja pewnie podeszłam do tłumaczenia zasad teluwy, kiedy odwiedziłam lokal pod tytułem Heks w Krakowie. Ostatnio bardzo popularnie wszyscy mówią o Heksie. I wszyscy chodzą do Heksa. Tak, mhm. tak nam się udało akurat w czasie majówki odwiedzić Heksa i postanowiłam wytłumaczyć talówę, jako że przypadkiem się tak złożyło, że leżała zaraz obok naszego stolika, więc złapałam i ochoczo ruszyłam do tłumaczenia zasad. I tak naprawdę nikt by mnie na tym nie złapał, gdyby nie to, że jeden pan z obsługi w, w tym lokalu stanął nad naszą planszą i, no, no i spojrzał na to, co robimy. Więc jedyne, co, co, co mogłam zrobić, to po prostu powiedzieć, że wiem i, i brnąć w to dalej. Tak, więcej o takich właśnie ciekawych zachowaniach możecie przeczytać w ostatnim tekście, Oli poświęconym właśnie problemom z tłumaczeniem zasad. Ale ja pracuję nad sobą. Teraz zauważyłam, że jak jestem zbyt pewna zasad jakiejś gry, to jeszcze to sprawdzam 10 razy na wszelki wypadek. Zupełnie odwrotnie jak jesteś niepewna zasad, wtedy, wtedy nie. Sprawdzasz. w ciemną. W Niech się dzieje, co chce. No dobrze, I to w zasadzie jest chyba wszystko, co można powiedzieć o taluwie. Ona autentycznie jest. Niesamowicie prosta, ale przez te właśnie proste zasady łatwo jest wprowadzić nowych graczy. Coś się na tym stole dzieje. Szybko się gra. Szybko się gra. Kafle są grube. To jest naprawdę ciekawe, bo mnie absolutnie fascynuje. To jak grube są te kafelki. Mamy tam różne ładne rodzaje terenu. Wciąż trochę nie pasuje mi tematycznie to, że można budować wioski na jeziorach, ale no nie, niech będzie. Tak? To, no to, to, jakby pokazuję, zera, to jakby, to jakby pokazuje swój... to ja jak silny temat jest w prawda? Nie, nic się nie zatrzyma. Ale jeszcze możesz powiedzieć, gdzie się dzieje akcja? Na wyspie Taluwa, i to jest wszystko, co niestety wiem o, o lokacji czy lokalizacji. Hmm geograficznej tej e, Jaka Jakaś gry. Polinezja? Może to faktycznie tak jest, bo te domy są tak... No Ta taluwa podobno jest wyimaginowaną wyspą z jakiegoś tam uniwersum, ale w sumie tego nie sprawdziliśmy dokładnie. No tak wygląda tutaj te takie... Ja tylko sprawdzałam próbując udowodnić, że jest na Hawajach. Okazało się, że nie miałam racji. Nie wiem, może nie powinniśmy tak strzelać, bo tutaj dużo mamy znajomych, którzy no, kończyli geografię i jak posłuchają, to przestaną być. Gdzieś jakaś tam na dole, po prawej chyba. Tak, coś takiego. E, także tak. Gra gdzieś w Polsce jest do kupienia, mam wrażenie, wciąż. E, więc jeżeli chcecie, to e, zobaczcie. I gra jest niezależna językowo. Jest zupełnie niezależna językowo. W środku, w tym wydaniu, które my mieliśmy akurat, były instrukcje po... Angielsko, francusko, niemiecku. I po polsku taka drukowana... Czarno-biała, ale... tak. Ale ja wydrukowałem sobie jakąś taką z, z Board znalezioną po polsku, bo miałem wrażenie, że tam są chyba nowsze zasady, ale... A widzisz, ja tłumaczyłam korzystając z instrukcji po angielsku. No, super argument, <śmiech> naprawdę. Wybaczamy. No dobrze, no i, no i to tyle. Ola strasznie chciała, żebyśmy zrobili wstęp muzyczny, tak, żeby było... Zupełnie tematycznie znaleźliśmy Więc Paweł ukulele. postanowił zrobić to na koniec. Tak, więc zrobimy zakończenie. Oczywiście będzie... To jest masakra. No dajmy tej grze trochę klimatu. Tak, jeżeli macie ukulele, można spokojnie grać i, i to nie zepsuje rozgrywki. A może i pomóc. A może i pomóc, dokładnie. Ola, tak ostatnie słowo. Jak, jak słyszysz taluwa, to, to co myślisz? Że naprawdę to jest jedna z tych gier, która pojawiła się na mojej liście gier do wprowadzania ludzi. Przebojem się w Darłata. Tak, tak i w ogóle mi się bardzo spodobała od razu okładka. E, trochę liczyłam na więcej kolorów w środku. A, no właśnie, to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli lubicie grać kolorem... Niebieskim, niebieskim, albo zielonym, to nie, pogracie. to nie pogracie. Jeżeli lubicie grać kolorem brązowym, białym, czerwonym lub żółtym, powinniście poczuć się, się Tak. Niebieskiego nie było, niestety. Niebieskiego nie było, ale mój ulubiony żółty był, więc... A może ja sobie wystrugam? A jakby te białe przemalować? Nie, bo ja potrzebuję biało-czerwonych. Tak czy inaczej. A jeszcze, ja nie wiem, czy to teraz jest takim stałym punktem programu, że mogę coś dodać na koniec od siebie. Oczywiście, Ola, słuchamy. E, więc chciałabym powiedzieć, że w związku z. E... Orety, ale długo. Powiedzieli o nas w dwóch pionkach i sam Ignacy Trzewiczek przekręcił imię Oli. Tak, this is huge! Tak, więc Ola jest w niebo wzięta przez to, że została nazwana Anią, ale teraz mamy problem, bo wszyscy myślą, że jest Ania w podcaście, a Ani w podcaście nie ma, więc jeżeli masz na imię Anna i jakimś cudem mieszkasz w mieście i znasz się na planszówkach, a przynajmniej możesz dużo mówić o planszówkach, to możesz mnie zastąpić. Tak, albo dołączyć na jeden lub więcej odcinków. Zapraszamy, można napisać maila albo przez nasz formularz kontaktowy się do nas odezwać i wtedy no, zobaczymy. Może, może coś z tego będzie. I zobaczycie, jak Paweł wycina dygresję. Mhm. To była audycja Gra Warta Świeczki. Mówili dla was Ola przyszło i Paweł Kajak. Dziękujemy za wasz czas, za waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem.